To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 31 marca. Justyna Mączka Zapraszam na serwis Trójki. Próbował się zabić odkręcając Gaz spowodował eksplozję w bloku Byli ranni, ludzie stracili dach nad głową Za chwilę o ustaleniach prokuratury Dotyczących wydarzeń w Bytomiu W Polsce bardzo silny wiatr W Niemczech huragan żywią Wyrządził już wiele szkód u naszych sąsiadów W tym serwisie powiemy także o Żywności, bo zbliżają się święta A producenci nie skąpią nam Barwników i konserwantów Próba samobójcza doprowadziła do wybuchu gazu w mieszkaniu jednego z bloków w Bytomiu. Prokuratura zakończyła śledztwo i przesłała akt oskarżenia do sądu. Dariusz K. chciał się zabić nie po raz pierwszy. Tym razem spowodował zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. Dlatego grozi mu nawet 10 lat w więzieniu. Mężczyzna przyznał się do winy, mówi prokurator z Bytomia Daniel Hetmańczyk. Zgromadzono obszerne materiały dowodowy pozwalający na przedstawienie tego zarzutu. Samo odkręcenie gazu nastąpiło w skutek planowanego popełnienia czynu samobójczego przez oskarżonego. Jednakże do samego wybuchu doszło skutek nieostrożnego obchodzenia się z papierosami. Do wybuchu doszło w listopadzie. Rannych zostało 10 osób. Blok nie nadawał się już do użytku. Ludzie musieli przenieść się do innych mieszkań silnym wiatrem zmaga się nie tylko Polska. W Niemczech szaleje huragan. Bardzo silny wiatr spowodował już wiele szkód materialnych. Są problemy z komunikacją. Na szczęście nie ma do tej pory informacji o ofiarach. Z Berlina Wojciech Szymański. W niektórych regionach Niemiec wiatr osiąga w porywach prędkość 150 km na godzinę. Huragan zrywa dachy, uszkadza budynki i łamie drzewa. Niedaleko Kolonii przewrócił się dźwik upadając na stojący obok budynek. W landzie nadrenia Północna Westfalia prawie całkowicie wstrzymano ruch kolon Olejowy, bo połamane konary drzew uszkodziły trakcję elektryczną. W innych regionach pociągi mają poważne opóźnienia. Wiatr zakłóca też pracę największego niemieckiego lotniska we Frankfurcie nad Menem, gdzie trzeba było zamknąć jeden z pasów startowych. Na północy Niemiec spadł śnieg. Na południu kraju temperatury dochodzą tymczasem do 15 stopni Celsjusza. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Święta już za parę dni w sklepach tłok, ale robiąc zakupy warto się zastanowić, czy nie lepiej zamiast na ilości skupić się na jakości, choć to wymaga sporo zaangażowania, a trzeba między innymi uważnie czytać etykiety na produktach spożywczych. Z klientami i specjalistami rozmawiała reporterka trójki Izabela Woźniak. Czytam etykietki. Trochę pan czasu spędza przy półce. No ale staram się nie jeść chemii. Ja kupuję wędliny, to też wolę te droszcze, które mają mniej wypełniaczy. Czasem sprawdzam, czy nie ma na przykład oznaczeń E. To mi się po prostu kojarzy, że tego lepiej nie kupować. Substancje dodatkowe muszą być zawsze wymienione z podaniem funkcji technologicznej. Joanna Gajda Wyrębek z Państwowego Zakładu Higieny. Więc musi być napisany barwnik, substancja konserwująca, stabilizator, czyli określenie, co on robi. Po czym następuje nazwa lub numer E. Czy we wszystkich produktach są konserwanty i barwniki? Inna jest sytuacja, w przypadku na przykład napoju. Doktor Jacek Postupolski z Państwowego Zakładu Higieny. Gdzie jest dopuszczone stosunkowo dużo substancji dodatkowych, a inna jest sytuacja w przypadku soku, gdzie stosowanie substancji dodatkowych jest bardzo ograniczone lub wręcz niedozwolone. Nie wszystkie substancje dodatkowe są substancjami syntetyzowanymi. Są karoteny, które są wyciągiem z marchwi na przykład, chlorofile, które są wyciągiem ze szpinaku. Kupując zawsze mamy wybór, czy chcemy produkt mocno przetworzony i niezdrowy, czy naturalny bez tak dużej liczby konserwantów i barwników. A przypomnijmy jeszcze, że producent ma obowiązek podania na opakowaniu informacji np. o tym, ile jest mięsa w mięsie. Tymczasem władze Rosji wpadły na nowy pomysł. Otóż w Moskwie ceny produktów spożywczych będą ustalać urzędnicy. Na początek stworzono listę 24 towarów pierwszej potrzeby, zapowiadając cotygodniową aktualizację asortymentu i cen minimalnych. Spis produktów publikowany będzie regularnie w internecie na stronach Moskiewskiego Departamentu Handlu i Usług. W ten sposób urzędnicy chcą ustrzec Moskwian przed nieuczciwymi sprzedawcami, którzy wykorzystując kryzys gospodarczy sztucznie podbijają ceny. Na liście towarów uznanych przez służby miejskie za najpotrzebniejsze znalazły się m.in. chleb, mleko, jajka, ser, masło, kasza i kurczaki. Jednocześnie moskiewscy urzędnicy twierdzą, że przez ponad pół roku od momentu wprowadzenia embarga na zachodnie produkty spożywcze, ceny w sklepach systematycznie rosły. Jednak w ostatnich tygodniach na rynku pojawiło się sporo zamienników rodzimej produkcji, co spowodowało spadek cen. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I mamy jeszcze informacje z Tajlandii. Tamtejszy sąd wojskowy skazał na 25 lat więzienia mężczyznę, który zamieścił na Facebooku wpisy i zdjęcia uznane za obraźliwe dla tajlandzkiego króla. Jest to jeden z najsurowszych wyroków w takich sprawach w ostatnich latach. Sąd nie pozwolił krewnym 58-letniego biznesmena ani dziennikarzom na udziału w rozprawie. 87-letni król Tajlandii wśród części poddanych cieszy się statusem półboga. Na wiele lat więzienia można zostać skazanym za jego zniesławienie, za obrazę majestatu czy za grożenie monarsze. Rok temu w wyniku bezkrwawego zamachu stanu władzę w Tajlandii objęła hunta i rozpoczęła bezwzględną walkę z opozycją. Walka z wrogami monarchii to jeden z jej priorytetów. O 15 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Jak już mówiliśmy, w całej Polsce będzie także dzisiaj mocno wiało w Tatrach i Sudetach do 130 km na godzinę, na zachodzie w Porywach do 100 km na godzinę. Do tego może padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W Suwałkach 5 stopni, w Przemyślu 6, w Łodzi 7, w Pile 8, w Kaliszu 9, w Opolu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy chciałby mieć brak limitów do wszystkich sieci i pół giga internetu za jedyne 29,99 miesięcznie w umowie na pół roku. I każdy może to mieć, bo właśnie taką ofertę znajdzie w T-Mobile. Dostępną tylko na www.tmobile.pl.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 Uszkodzenia żołądkowego w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy w obawianym przestrzennicy że dotyczy chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy przeciwwskazania na wrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą ciężka niewydolność nerek pod odpowiedzialny odpowiedzialnym Polska Spółka z o.o. Media Expert na święta zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux regulamin promocji na mediaexpert.pl Media Rano pracowało mi się świetnie, a teraz jestem totalnie wypompowany. Jak zwykle, w środku dnia brakuje mi energii. Dlaczego? Minęła 14. Jak pokazują badania, godzina kryzysu sił. By przełamać zmęczenie, powstał Aktibion Energia. Codziennie po 14.00 zastosuj Aktibion Energia i będziesz aktywny do końca dnia, bo suplement diety Aktibion Energia to żeńszeń, guarana, zielona herbata, minerały składniki, które postawią Cię na nogi. Aktibion Energia Twoja codzienna porcja energii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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, tu ja, Artur Andrus. Jestem razem z Agnieszką Łukasiewicz i Dariuszem Pierogiem. 9 minut po godzinie 14. Zaczniemy Akademię Rozrywki. To już nie pierwszy raz w Akademii Rozrywki będziemy się wypowiadać na temat wiosennej miłości. Dzisiaj w kontekście kulinarnym. Zaczniemy od takiej opowieści. Najpierw Bartek Bredę, potem Dorota Miśkiewicz. Akademia Rozrywki Śniadanie do łóżka Ciekawe, czy moja duszka lubi śniadanie do łóżka Zerwałbym się świtem bladym dla zaparzenia dobrej kawy Kawa z mlekiem po zdjęciu korzuszka serwowana byłaby do łóżka Gdy ona tam jeszcze drzemie, tu bułeczki i tosty w drzemie Ona w snu zatopiona utopi, a tu serek na grzance się topi Zanim to wszystko się ostudzi, trzeba ją wreszcie obudzić, żeby wsparta na licznych poduszkach utonęła, jedząc w okruszkach. Bo żebyście wszyscy wiedzieli, dwakroć się kruszy w pościeli. Gdy przy stole jesz, nic nie kruszysz, a w łóżku, choć nie chcesz, musisz. A w łóżku, choć uważną ręką, rozkruszysz nawet jajko na miękko. A gdy zjemy to wszystko wreszcie, mówisz, że chciałaby coś tam jeszcze, że niby teraz amory, no to ja jej na to, że sorry. Sprzętniej okruszki, wskazany pośpiech. Teraz ja za ten świt blady pośpiech. Zapewne więc moja duszka lubi śniadanie do łóżka. Przekonam się, czy mam rację, zapraszając ją na kolację. On patrzy, ona je, nasycić się nie może. I co zamówić wie Jak dużo o mój Boże? Pytanie rodzi się: Czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść? Czy może ja da sama? Wolno i narady, tu czekamy: zielone herbaty. W sosie teriyaki Wyczytał z ruchu warg? Że ona zawsze głodna I sama to nie żart Wypija wszystko do dna Zielone herbaty Maki i nie chyba model taki I nagle straszna myśl zjawiła się w twojej głowie. Że ona wszystko wie, nic nie zostawi Tobie. Zielone herbaty ci wypije, Rybę ci naraty wyje, w chłonie sushi maki. Krzyszkiewicz Tuńczyk, a wcześniej Bartek Bredę o śniadaniu do łóżka. To jest dopiero kłopot, taki tuńczyk w łóżku rano, jak się pokruszy. To jest dopiero kłopotliwa sytuacja. Proszę Państwa, Akademia Rozrywki, 14 minut po godzinie 14. Teraz mam dla Państwa zaproszenia na jutro, na godzinę 20, do galerii Freta, przy ulicy Freta 39, na rynku Nowego Miasta w Warszawie. Tam odbędzie się premiera nowego programu kabaretu Koń Polski. Program pod tytułem Co to konia obchodzi, że się wóz przewrócił? Koń Polski obchodzi w tym roku trzydziestolecie istnienia. Gościem specjalnym tego wieczoru będzie znany satyryk Paweł Dłużewski. Zatem jeśli ktoś ma trochę czasu i ochotę na spotkanie z kabaretem Koń Polski, to zapraszamy jutro, 1 kwietnia, godzina 20, Galeria Freta, ulica Freta 39 na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. No i my oczywiście mamy dla naszych słuchaczy kilka zaproszeń zarezerwowanych. Proszę w tej sprawie teraz dzwonić. 22 i trójek. A kabaret Koń Polski teraz wystąpi na naszej antenie W skeczu i piosence Potem skecz kabaretu Moralnego Niepokoju I piosenka Wojciecha Młynarskiego Halo sąsiedzie, halo Czego? No, mam sprawę drobną do pana Czego pan wczesz? Mów pan szybko, bo, bo nie mam czasu Dobra, to do rzeczy Wczoraj po prasy przed pan do mojego mieszkania I położył się w moim łóżku Poważnie? Zmęczony byłem Pomyliłem drzwi, sorry Ale nie widziałem tam pana Byłem na nocnej zmianie No to skąd pan wie? Żona się skarżyła Skarżyła się? No bo myślałem, że to moja żona No i co teraz zrobimy? A pan gdzie wrócił z nocnej zmiany? Moja żona się nie skarżyła No bo widzi pan? Każdy musi znaleźć swoje miejsce po pracy Jak moje zajęte, biorę pierwsze wolne A, to tak No to co teraz będzie? Czeka nas przeprowadzka Ale ostrzegam Na moim mieszkaniu jest zaciągnięty kredyt No to się robi grubo A w jakiej walucie? We frankach Co się dzieje? Mam zawał Umarłem To się zdarza Skoro pan umarł no to co mi pan chce jeszcze powiedzieć? No ja pana bardzo przepraszam, no po prostu pomyliłem żony, no zdarza się To się więcej nie powtórzy No, no tak, a pan też brał kredyt na mieszkanie? No brałem, ale w złotówkach I to mi się bardzo podoba To kiedy się przeprowadzamy? To ja w to nie wchodzę Tak? A do mojego łóżka pan się nie bał wchodzić? A, a na ile pan wziął ten kredyt? Na pięćdziesiąt lat Człowieku, ja tyle nie dożyję Dożyjesz pan, dożyjesz Trzeba wiedzieć do kogo się wraca z pracy Ej, to ja proponuję przewalutowanie e, Pan pójdzie do mojej żony we Frankach A ja do pańskiej w Złotówkach, o Nie ma mowy I, Ale ja nawet nie pamiętam jak ta pana żona ma na imię Teraz pan na pewno zapamięta A jak ona ma na imię? Franka o, żeż, ty W małych miasteczkach Mali ludzie W codziennym mówi kłani trudzie Coś tam od rana Psioczą nudzą Pracują, śpią i znów się budzą W małych miasteczkach Gdzieś w zakładach Z dziennikarzami nie chcą gadać w małej mieści mały człowiek Redaktorowi tak odpowie Ja do polityki się nie mieszam Gdy święto idzie, flagę wieszam Jak co mi każą, to podpiszę Za prąd zapłacę, radio z ciszę Polityka to nie moja sprawa Moje miasteczko nie Warszawa Ja mam tu spokój, dobrą pracę co ja tam jeden mały znaczę? Poczciwi ludzie przy sklepikach Mówią o ślubach nieboszczykach To czasem pijany przekuś tyka A stary zegar tyka, tyka W małych miasteczkach bez historii Do dzisiaj nieodkryty Norwik. I choćby ksiądz krzyczał z ambony, Wierny soli nie ma obrony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 Wódę piją, o cudzie marzą, potem tyją Żony co roku rodzą dzieci Z telewizorem szybko leci Trochę popsioczą, pomarudzą Że rząd, że podatki, że się nudzą Potem pojedzą i poleżą A jak to przyjdzie, to się zwierzą Ja do polityki się nie mieszam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 Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje, ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Halo, słucham. Co? O cholera, to mnie nie ma. A sk skąd wie? No... Ale to nie da jakoś jej się spławi to nie wiem. A to jęca cholera, jasno. No dobra, to niech wejdzie. Dobre. Dzień dobry, jestem Bogna Wojtowicz Znik Dzień dobry, o! E, jakie dobre wiatry panią do nas przywiały, pani Bogno? Podobno jest tu niezłe bogno. Magno. Bagno. U, bagno? U nas? Nie, no, pani Bogno. No co, pani, wszystkie papiery mamy w porządku. Nie, to co, szkoda pani czasu. Proszę pana, mam tu do wykonania dwa zadania. Po pierwsze, chcę się dowiedzieć, jak to się dzieje, że w im większą ruinę popada pana zakład, tym bardziej rozbudowuje się pana willa na Mazurach. Nie. A po drugie, muszę wyjaśnić, co się stało z dziesięcioma poprzednimi kontrolerami Niku, którzy mieli to zbadać i zniknęli bez śladu. Ale ja, ja nic o tym nie wiem. To, to żaden z nich do nas nie dotarł. Proszę bardzo, proszę. Dzień dobry, pa, panie dyrektorze. O, czy można? Inżynier mówica pani znik. Witam. Widzę. Tak. Bo, Bogna. E, inżynierze, Słucham. dobrze, że pan jest. Tak. Czy może zaobserwował pan na terenie naszego zakładu jakichś nieznanych ludzi kontrolerów? Nieznanych ludzi kontrolerów? Na terenie naszego zakładu? Tak. Niestety nie. Nie. O. A co ciekawe, to jest niemożliwe, abym nic nie wiedział o ich pojawieniu się, gdyż tworzymy tu wspólną, mm. kochającą się rodzinę i wizyta każdego gościa z zewnątrz jest dla nas miłą odmianą w naszej uczciwej i solidnej pracy, którą wykonujemy z, z zapałem i ochotą, dobrze? Będę chciała porozmawiać z innymi pracownikami. Ten wydaje mi się fałszywy. Co ciebie? Co fałszywy! Aż ta pani zawodowa podejrzliwość. Nie, pan mi Fałszywy pani fałszywym fałszywym popatrz, jak Równica dobrze. fałszywa. Może, może się pani na. na może soch. No, no, dziękuję to. A nie, nie, nie, nie. Tą szklankę, tą drugą z krzyżykiem. Tak z no, no. do do, do Tak, Do końca. Tą duszkiem. O, o, o, tak. o, no, I leży no. jak ładnie, widzi pan? Co to było? Dioksyny. Panie pije, Uf, panu, pan nie panu panie nie Pan wącha też, pan nie wącha, pan to gdzieś wyleje. Długo będzie nieprzytomna? No to zależy, około dwóch dni. Mhm. A, to wystarczy, żeby się osnąć już w Korei w obozie pracy, bo tam ją pan odtransportuje. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Trochę tam zostanę jeszcze. Proszę, jak pan chce. A, Uwaga, tylko żeby się panu Korea nie pomyliły. No gdzie tam? I niech pan pozdrowi mojego kolegę ze studiów, pułkownika Kaisulunga. Lunga. Tak, tak, tak. Przekażę mu, że wspólnie pokonamy wielkiego szatana. Kogo? No ko Szatana, no. USA. A, a, a, no tak, oczywiście. No. A, i niech pan spyta, kiedy dostaniemy pieniądze za nią i za tamtych dziesięciu. Tak jest. Ludzie odważni i wspaniali, mądrzy, myślący po nowemu. Ogromny pomnik rozwalali, który symbolem był systemu. I tęgie ciosy ich sprawiły, że Freddy pomnik bladym rankiem zamienił się w spękane bryły i w małe, ostre brył odłamki. Dziś spójrzmy, gdy nie jeden pomnik, lecz cały system w gruz się zwalił. Co dalej robią ludzie skromni, mądrzy, odważni i wspaniali? Może kilofy wbiwszy w ziemię, taką dysputę z sobą wiodą, że kupa gruzu po systemie dla dalszej drogi jest przeszkodą. Może kilofy wbiwszy w ziemię, taką się wspólną myślą gryzą, że kupa gruzu po systemie szerszy przesłania im horyzont, że trzeba się mozolić dalej. Dojrzeć horyzont, przebić drogę Są ludzie, co tak myślą Ale o wielu tego rzec nie mogę Bo liczni dotąd tak wspaniali Nim zmiesz się, zmienił dzionek blady Gruz po systemie Usypali w walczące z sobą Barykady Zawistni i poobrażani Ciskają w ucho W kostkę, w cienie, Ciskają tymi odpryskami Które zostały po systemie I gdybyś byli to smarkacze co lubią się zaczaić z procą A potem guzy liczą z płaczem Nie byłoby się martwić o co Lecz przecież robią to o zgrozo Ludzie niedawno tak wspaniali Co dotąd mieli tęgi rozum A dziś z nim całkiem się rozstali. Ja tego słucham, z boku stoję Czasem podskoczę, czasem kucam W łeb się odpryskiem dostać boję I wołam, ile siły w płucach do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię. I raczej woźmy go taczkami, miast w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Gruz do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię. I raczej woźmy go taczkami, miast ciskać w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Brzmi aktualnie? piosenka Wojciecha Młynarskiego, nagrana 20 lat temu, proszę Państwa, Róbmy Swoje, 95, taki tytuł nosi ta płyta, w 1995 roku się ukazała i między innymi znajduje się tam pod numerem 9, piosenka Gruz do wywózki. Za chwilę usłyszą Państwo jeszcze jedną historię sprzed lat, ale jakże aktualną. Taki tytuł nosi monolog Tomasza Jachinka. Będzie też piosenka Zbigniewa Wodeckiego i Jana Wołka w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, a zaczniemy te część od takiej drastycznej dosyć opowieści. Od czasu do czasu lubimy sobie w Akademii Rozrywki jakiś kącik z dreszczykiem wprowadzić i taka opowieść z dreszczykiem zostanie teraz odśpiewana przez Wiktora Zborowskiego. Osmatym. U zbiegu ulic biegła i zła Stał kiedyś bar dla trendowatych W nim podawano zupę z psa Złaziły tam najgorsze draby Bez nosów czasem i bez ust A gdy ktoś wpadł w ich brudne łapy Od wewnątrz wkrótce zwiedzał brzuch Harmanowymierzły jak cholera, Codziennie rano z całych sił. Żonę o twarzy ból terriera, Żelaznym młotkiem w głowę bił. Ach, jak tu strasznie i jak smutno, Z wielkiego żalu chce się wyć. Księżyc pęknięty tak, jak lustro. Już nad dachami krzywo zwiz Aż wreszcie przyszła śmierć I w szale wytłokła wszystkich jak te wszy Ponieśli zasłużoną karę Weszli jak palce między drzwi Lecz Bóg ich spawił i do raju Wstąpili choć czynili źle Tak się przynajmniej mi wydaje a zresztą w ogóle, czemu nie? Weszli tam wszyscy barman z młotkiem, studentowatych żona deszcz. Ulica Piekło, bar z wychodkiem, na końcu gotowany pies. Kabaret jaki prezent? Historia sprzed lat, ale jakże aktualna. Jeszcze trochę dawniej, niż dawno, dawno temu, kiedy mamut stojący na światłach wielkiego skrzyżowania nie wzbudzał większych sensacji, kiedy nikomu nie śniły się nie tylko telewizory plazmowe, ale i nawet pulowe magneciaki, czy elektroniczne zegarki z przedmioma melodyjkami, ludziom żyło się i dostatnio. Ale do czasu. Otóż w drzwiach Urzędu Patentowego stanął młody szalony odkrywca, którego lewe oko błyszczało geniuszem, za to prawe totalnym debilizmem. O, to, to ten typ, co to z pudełek od zapałek, kilku ziaren fasoni i spół gram trubek zrobił w garażu, w zależności od nastroju, albo bombę atomową, albo narty. Powitał go stosowny urzędaz jak należy, gruby, ważny w okularach, tradycyjną i w tamtych czasach odzywką, słucham. No niestety w tym momencie, zdaje się, przerwiemy monolog Tomasza Jachimka, tak, technika powoduje od czasu do czasu, że e, wybór prezentera nie jest uznawany za wybór techniki. E, no to może posłuchajmy te piosen tej piosenki, którą e, zapowiedziałem wcześniej. E, powiem państwu tylko do końca, że okazało się, że ten pan opatentował pieniądze. I te pieniądze obrzydziły wszystkim wszystko. Ta piosenka też trochę na ten temat. W środku kwietnia, w środku cionka. Tyren że zwariować Pozgłupiała ludzka stonka No i dalej spekulować Kto to wyje, czemu wyje? Pogotowie gdzieś wezwali Ktoś za mocno dał se w szyję? Albo za go powali. Ludzi Matko Boża, Boża, Boża, Boża, straż pożarna oczywista, pewnie gdzieś szaleje pożar, patrzcie ludzie Matko Święta, z lewa sprawa gnie obsawa, pewnie wiozą prezydenta, albo króla, no to brawa. Wodecki w piosence z tekstem Jana Wołka «Sen blaszano papierowy». Chciałem Państwu jeszcze przypomnieć o zbliżającym się terminie, to znaczy końcowym terminie nadsyłania zgłoszeń i swoich tekstów na turniej małych form satyrycznych, dawniej nazywany turniejem Ługarzy. 32. edycja tego turnieju już właśnie trwa, a finał 18 kwietnia w Bogatyni. Czekamy na teksty, na zgłoszenia własnych prezentacji scenicznych. Jest jeszcze konkurs rysunku satyrycznego. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie www.turniej.com.pl www.turniej.com.pl No i już kilka dni zaledwie pozostało, żeby nadesłać swój tekst, jeśli ktoś pisze teksty satyryczne albo zgłoszenie, jeśli chce wystąpić na scenie w finale turnieju. Jeszcze raz przypominam stronę internetową www.turniej.com.pl A teraz zapraszam Państwa na powtórkę z rozrywki. Thank you Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od monologu i piosenki Marka Motasa. Później przeniesiemy się do kabaretu Dudek. Karolkowa to jest sketch Stanisława Tyma w wykonaniu Wiesława Gołasa i Wiesława Michnikowskiego. Będzie również piosenka w wykonaniu Jana Kobuszewskiego, piosenka z tekstem Ryszarda Marka Grońskiego, piosenka niekochanego. Zapraszam miłej zabawy. życie od A do D. Dzień dobry się dla Państwa. Witam usłuchaczów mojego niekompletnego leksykonu encyklopedycznego na cztery litery, przy pomocy których z dezynwolturą utracjusza staram się opisać przytłaczającą nas rzeczywistość. Ale póki co prodomosuła odpowiem na list, który bezszelestnie wylądował na mojej redakcyjnej Schreibt komodzie. Pan Ludwik Asica zapytuje mnie korespondencyjnie, że przytoczę cytat. Panie Marku, choć nie znam Pana od początku, wierzę Panu do końca. Bardzo mi zależy zatem, by odpowiedział mi Pan korespondencyjnie na proste pytanie, mianowicie, która godzina? Załączam zaadresowaną kopertę i o tutaj znaczek, licząc na szybką odpowiedź, kończy Pan Ludwik Asica proszący o anonimowość. Panie Asita, chętnie odpowiem panu, która godzina, jeżeli w pysiudy napisze mi pan o godzinę, z którego dnia chodzi panu konkretnie, przy okazji życia powodzenia w pokonywaniu wiosennego przemęczenia. Proszę państwa, wiosna jest taka sama jak zima, tylko jest ciepło i śniegu nie ma. Zima się ciągnie jak zaskroniec, początek ma środek i wreszcie Koniec, że posłużę się poetycką metaforą. A więc zimę długą jak wieczny odpocinek mamy już z tyłu, znaczy jest za nami. Za nami również bezwitaminowy seks w czerni, bezbrzeżnej nocy i miłość smutna jak czek bez pokrycia. Dusia ryczy jak poraniony łoś, rzeczywistość skrzeczy na przemian z biedą, co piście jak nienaoliwiona platforma. Ale zanim przyjdzie upał, taki, że termometr będziemy obkładali lodem, by słupek rtęci nie wystawał ponad to, bo nawet sieba, jak małeś, odbić się silnie od końca zimy i wylądować elegancko telemarkiem na progu wiosny. Trzeba dyskretnie, po angielsku, opuścić zimę, pozostawiając po sobie dobre wrażenie. Delikatnie wejść w wiosnę, nie zostawiając śladów po ciężkich buciorach. Tu ktoś może zapytać, zwyczajowo nie czekając na odpowiedź, no ale jak to zrobić? Jak? Odpowiem pytaniem. a no przy pomocy melodyjnej piosenki własnoręcznej samoróbki muzycznej. Ale jak zatem napisać wiosenną, miłą piosenkę dla przyjemnych ludzi, gdy wszystkie przyjemne przymiotniki, miękkie jak aksamit, rzeczowniki oraz zwiewne określenia zawłaściła brutalnie wszechobecna reklama płynów do klozetu, pampersów czy papierochów. A niech biorą, a niech wydłubują jak hunowie, brylanty z koli, nasze najpiękniejsze Określenia z leksykonu słów przyjemnych Niech rzucają w bezprzytomnie perły Między patrycje pasty, dosie I różne spraye w dezodorantach Czy proszki do prania kosiuli Zaświnionej paciełego z ketchupu, Który jest najlepszy z nie powstałeś i nie obróci się w prosiek, jakby chcieli producenci Człowiek otwarty na bezwarunkowe przyjęcie wiosny nie cofnie się przed niczym Taki człowiek gotowy jest na wszystko i nie potrzebuje Taki człowiek skondensowanego gazu rozweselającego w ciopkach Które reklamują przed sennikiem wieczornym w neurowizji publicznej Wszystkie piękne słowa, którymi opisana była wiosna zawłaszczone przez kretynów Wjeżdżają w karykaturalnej składni do naszych domów zleczających kościół bawoła na gąsienicach sterowanych joystickiem w łapach złośliwej małpy. Dlatego w następnym razie podam przepis jak przy pomocy zwykłych słów, które na jeszcze pozostały napisać piosenkę o wiośnie. A teraz powstańmy, połapmy się za ręce i zanudźmy wspólnie stosowną pieśnią wokalną. No od czegoś trzeba zacząć. Aha, aha, aha. Tak się piosenka moja zaczyna to jest piosenki początek Śpiewam, bo słucha moja dziewczyna Ten prosty muzyczny wątek Dla Ciebie, róże, śpiewam w cedurze Ten utwór jest tylko dla Ciebie Słowa układam dwa razy dłużej Najlepszy to jestem w śpiewie Słowa układam dwa razy dłużej Lepszy to jestem w śpiewie Melodia płynie, nutka za nutką Układa się w piękne frazy Piosenka jest fajna, choć taka krótka zaśpiewam dziewczynie dwa razy Dziewczyna czule na mnie Nie patrzy to dla niej te piękne słowa Zakochaj się we mnie dziewczyno, raz, dwa, trzy Bo to już piosenki połowa Zakochaj się we mnie dziewczyno, raz, dwa, trzy Bo to już piosenki połowa Dźwięczy melodią ładna muzyka Słyszy ją moja panienka Ja dla niej śpiewam, a czas pomyka jej w ogóle nie bierze piosenka Może następny fragment piosenki zaśpiewa jej prosto do ucha Może ją wezmą liryczne dźwięki Ja śpiewam, a ona nie słucha Może ją wezmą liryczne dźwięki Ja śpiewam, a ona nie słucha i czuwam wreszcie, co tu jest grane, Muzyka nas nie połączy Ona nie patrzy w ogóle na mnie A mnie się piosenka już kończy A mnie się piosenka już kończy Kończy, kończy Mi głowy nie zapraszamy. Proszę, że rzucił okiem na podanie. Tak? W związku z przebudową ulicy Karolkowej, proszę o przydział mieszkania. Pan mieszka na ulicy Karolkowej? Nie na Woronicza. Ale chce pan mieszkać na Karolkowej, tak? Nie, to to za dzielnica sama Julia tam mieszka, wie tam. No to co pan chce? właśnie? No mieszkanie może być wśród mieściu. Ale jakie pan ma powody? W związku z przebudową ulicy Karolkowej, ja się otrzymać mieszkanie w śródmieściu. Proszę pana, ale to nie jest, nie jest żaden powód, że pan dostał mieszkanie tylko dlatego, że tam ulica Karolkowa jest przebudowywana. Jak to żaden powód? Mój kolega w zeszłym roku dostał mieszkanie w związku z przebudową ulicy Towarowej. Na Towarowej? Dostał. Nie na Bielanach. Ale, ale przedtem mieszkał na Towarowej, tak? Nie na Wiatracznej. Nie, nie, nie, to nie Bo no, wiatrasza, 23 mieszkanie, 6 wchodzimy przez... <gry> no to co z tego, Co z tego, że dostał? Dostał, bo miał dostać, prawda? Ja też dostałem, dlatego, że tam jakaś ulica była przebudowywana, prawda? Dawno pan kierownik dostał? Daw, dawno, dawno, proszę pana, w 59 maju. A to w związku czołgdomu ulicy Lekcyjnej. Tak, proszę no, pana. Ja, ja się tym interesuję, panie, w 59 przebudowywali jezdnię na Lekcyjnej. No to co z tego? W 62 zmieniali asfalt na Koszykowej. No to No ile osób to są w 62 no drugim Koszykowej, Panie Kierownik? Dlaczego wtedy się Pan nie stara? Bo Karolkową w tej chwili przebudowuje. Proszę Pana. Jest Pan dorosłym człowiekiem. Powinien Pan zrozumieć, że nie możemy Pan dać mieszkania tylko dlatego, prawda, że tam jakaś ulica Karolkowa jest przebudowywana. Dlaczego? To dlatego, że musi Pan poczekać. Teraz składa Pan podania, dostanie Pan sześćdziesiątym No, a to w związku z, y, z poszerzaniem wału Miedzeszyńskiego? Tak. Tak. Tak. Pan Kocie Brzycki. Koci. Ko... koci... Pan Wacław. A? Pan? Pan Kocie Brzycki. Ktoś, jeśli się nie mylę, pan dostał od nas mieszkanie. Pan Koci Brzycki. Koci, kocia, kocie, koci, koci... Koci... Koci... Koci... Ko... Ko... Proszę bardzo obywatelowi Koci Brzyckiemu, zamieszkanemu przy ulicy Mokotowskiej 49, przyznaje się mieszkanie na Marszałkowskiej 77 w związku z przebudową ulicy Miodowej. Proszę bardzo. Pół roku temu wysłaliśmy na Mokotowską no, Na Pocztą. Mokotowską możliwe, na Mokotowską poczta nie dochodzi w związku z pogłębianiem mostu Poniatowskiego. Proszę pana, poczta na Mokotowską nie dochodzi w związku z robotami drogowymi przy ulicy Puławskiej. A w związku z pogłębianiem mostu Poniatowskiego nie działają windy na Muranowie. Na Muranowie no, no możliwe. Tak? Dlaczego na Chmielnej Gazu nie ma? Proszę pana, gazu na Chmielnej nie ma w związku z budową ronda na Grochowie, ponieważ woda nie dochodzi na No, Na to ja może. Dlaczego jest. dzielamy bezczelnie żwirkę od Wigury? Proszę pana, pana żwirkę od Wigury ponieważ będzie przebudowywany pałac. Pałacu e, nie będzie. Nie, pałac jest. będzie. A będzie. pałac będzie. Będzie. będzie. Ale ponieważ będą zawracać Wisłę... Gdyki na przyszłość on z trudem się zapala I na portierni spać się kładzie nocny stróż W bramie obciągam mlyk. Nie czeka na mnie nikt Bo ja nikogo nie potrafię kochać już Dziwki po nogach całowały mnie zmysłowo Ręcistka jedna rwała dla mnie złoty ząb no ciego, no ciego, ciego. <śmiech> Mój arogancki śmiech, tłumił im w piersiach dech. Kipiąca młodość wyszumiała się jak dąb. Mój arogancki śmiech tłumił im w piersiach dech. Kipiąca młodość wyszumiała się jak dąb. Aż raz mnie jedna zapoznała literatka. I przywabiwszy na chawirę willy swej kawiorem pasła mnie Mówiła mój ty śnie, Będziesz miał wszystko tylko wierny, być mi chciej kawiorem Pasła mnie mówiła mój ty śnie Będziesz miał wszystko tylko wiernym być mi chciej Sprezentowała piżam cztery jak artyście Zimą na deski latem wiozła mnie na Krym Chciała dać komfort wóz Ach gdyby nie ten mus tym krwawym czynem nigdy się nie splamiłbym Chciała dać komfort w usa, gdyby nie ten głos, Tym krwawym czynem nigdy się nie splamiłbym Siedzę na pryczy dziś jak król na imieninach Że nie mam petów, z wyra muszę ci mieć. Księżycami sal śni. Świat cały z wisami bo ja nikogo nie potrafię kochać już. Księżycami zalszienili. Ludzie, świat cały z widzami. Bo ja nikogo nie potrafię kochać już. Koniec. Koniec piosenki i koniec powtórki z rozrywki. Jan Kobuszewski, piosenka niekochanego. Proszę Państwa, a teraz drobne uzupełnienie wczorajszej Akademii Rozrywki. Nadałem taki sketch kompanii satyrycznej M3, opowiadając alternatywną historię Odyseusza. I Państwo zareagowali na to mailami, pisząc, pytając, kto to, gdzie, jak, dlaczego. Pomyślałem sobie, że jeszcze ten wątek historii przerabianej przez kompanię satyryczną M3 możemy rozwinąć, no to to proszę bardzo dzisiaj uzupełnienie kolejna historia. Wow, a chyba gdzieś ten ah, maest. Stoj, prostaczku. Gdzie jest ten wasz szef? Wielki Montezuma? No jak zwał, tak zwał? Jest w sali ogromnego złocistego orła. Odpoczywa po ucieczce przed pańskimi żołnierzami. A to mu przeszkodzę. No to chyba gdzieś tu. Dzień dobry szef Unciu. ja jestem Kortazar. Dzień dobry Jestem króla steków Montezuma Ten lokalny szef, tak? Można by tak powiedzieć No to dobrze Panie Montezuma Z żalem, ale muszę poskarżyć się na pańskich ludzi tak? No niestety moi żołnierze spotkali się z dużą nietolerancją z ich strony. W czasie rzezi czy po? No wiem, w czasie byliśmy bardzo zajęci, ale ogólnie to i w czasie i po. A później to narzekali głównie nasi duszpasterze. E, no cóż, szczerze i otwarcie muszę przyznać, że nie jesteśmy w stanie do końca zaakceptować waszych propozycji religijnych. Bo mało bogów, wie pan panie Kortezat, Lu ludzie przywykli do przepychu, a tu jeden właściwie trzech do końca nie wiadomo, no ilu na pewno wie no dawno nie zaglądałem do tego naszego fisma ale z tego co mi mówił dziadek to chyba jeden nie, he, trzech a, a może jednak dwóch? no nieważne, wie pan no fakt, nieważne nie ważne. i poza tym te ich imiona... brzydkie? Ja Jachwę brzmi świetnie Nie, nie, nie Są ciut, ciut, ciut krótkie yy, Jak to się ma do naszego -QA tekla? Faktycznie, dość długie Ale jest pewna okoliczność niełagodząca Tak, jaka? Właśnie was podbijamy i Mamy spore możliwości wcisnąć wam każdą rzecz Jaka nam się zamarzy O, to ciekawe, na przykład? Na przykład, proszę Cudowna maść na porost włosów Rosną od niej włosy Nie, ale jest cudowna, proszę Chyba nie z powodu woni, panie Cortazar Jest cudowna i tyle Co tam ja będę z dzikim gadał Przepraszam, ale Ja nie znam się na maściach Studiowałem astronomię w Tentochtilan Od razu widać, że jej głowy No, miło się gadało z panem, panie Montezuma Ale idę dalej podbijać A ja muszę wracać, żeby się bronić No to do zobaczenia Tak, do zobaczenia Akademia Rozrywki. A ja już powiem Państwu do usłyszenia. Kolejna Akademia Rozrywki jutro po 14. .00. Dzisiaj u nas jeszcze horoskop dla urodzonych pod znakiem wodnika. Krzysztof Szubzda przedstawi i piosenkę o całowaniu wody zaśpiewa Janusz Radek. Horoskop dla wodnika. Wodnik w najbliższym czasie będzie zachowywał się jak baran, ale nie jak zodiakalny baran, ale jak typowy baran w stylu lwa o charakterze raka. Najlepiej więc do końca miesiąca nie wchodzić wodnikowi w drogę, a w razie konieczności nie podchodzić do niego w jaskrawym ubraniu. Wodnik jest z natury bardzo nerwowy, gdyż tradycja astrologiczna łączy go z uranem, a nawet z uralem. Tak czy owak? I wzbogacony uran, a tym bardziej zubożały ural Potrafią być równie niebezpieczni Jeśli do tego wodnik jest równocześnie świnią w horoskopie chińskim I ma byka w ascendencie horoskopu majów Najlepiej nie odwiedzać go nawet w razie pilnej konieczności W okolicach końca miesiąca wodnikom może się pogorszyć Należy wtedy zaparzyć lekką herbatę Zapalić gromnicę i położyć wodnika na łóżku Nogami do drzwi wyjściowych Najlepiej w pantoflach i czarnym garniturze lub granatowej garsonce Gdyby się jednak polepszyło, garnitur lub garsonkę zdjąć, gromnicę zgasić, herbatę dopić i cierpliwie oczekiwać kolejnego pogorszenia Wodnicy, rozwodnicy znajdą w tym miesiącu miłość, a gdyby tak się nie stało, oznacza to że nie jesteście prawdziwymi wodnikami, a tylko urodziliście się w tym znaku. W tej sytuacji należy jak najprędzej skonsultować się z bioastroruszczkarzem lub farmaceutą, gdyż każdy znak niewłaściwie używany zagraża waszemu życiu lub zdrowiu. Najsłynniejsze wodniki to szuwarek i Jancio I jeszcze na koniec rada na najbliższy miesiąc. Jeśli nawet czarny kot nie chce przebiec ci drogi, zawsze możesz stłuc go lustrem siedem razy. Do reklamy. Są samochody, które definiują klasę premium, są modele, które budzą zachwyt stylistyką i nowatorskimi rozwiązaniami. Jest Audi Q7 nowej generacji, które idealnie łączy te cechy Lżejsze, ale mocniejsze, jeszcze bardziej przestronne i komfortowe Z perfekcyjnym napędem quattro Zapraszamy na polską premierę Audi Q7 na Poznań Motor Show Od 10 do 12 kwietnia Audi, przewaga dzięki technice Zaczekaj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 Święta pod parasolem? Czy w pełnym słońcu? W wiosennej sukience? Czy w zimowym płaszczu? Jaka będzie pogoda na Wielkanoc? My już to wiemy. Wejdź na pogodainteria.pl i sprawdź wielkanocną pogodę na swoim komputerze, smartfonie lub tablecie. Nie zapomnij. pogodainteria.pl